Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 17, ścieżka pierwsza. Nie byłoby rzeczy pożądańszej na świecie, czytamy we wstępie, jak żyć pod dobrym i sprawiedliwym panującym. Jednakże częste doświadczenia nauczyły, że panujący rządzić chcą jedynie dowolnością swoją, a gdy przedniejsi spośród panów sprzeciwiają się ich zamachom, wtedy srożą się niezmiernie, zwracając wszystkie swe siły i myśli przeciw ich prawu, osobom, i imieniu. Lepiej więc być poddanym radzie ludzi roztropnych i prawych niż dowolności i namiętności panującego. A póki Senat swoją powagą rozstrzyga i stanowi, puty państwo w sile swojej się utrzymuje. Przywilej Milnicki składał całą władzę w państwie w ręce Senatu. Królowi, którego stale i nie bez kozery tytułował princepsem, przyznawał tylko funkcję przewodniczącego senatu. We wszystkich sprawach król miał być poddany jego uchwałom, które winien był wykonywać. Na straży tego stała klauzula przewidująca, że gdyby król dopuścił się gwałtu przeciw osobie któregoś senatorów lub okazał się nieposłuszny uchwałom senatu, cała społeczność królestwa miała być zwolniona od przysięgi na wierność i miała go uważać nie za monarchę, ale za tyrana i nieprzyjaciela. Takie było sformułowanie przepisu znanego później jako artykuł o wypowiedzeniu posłuszeństwa, który w złagodzonej formie znalazł się w artykułach Henrykowskich przedłożonych w 1573 roku do zaprzysiężenia Henrykowi Walezemu jako podstawa ustrojowa Rzeczypospolitej. Gdy chodzi o Unię z Litwą, Przygotowany w 1501 roku akt przewidywał, że odtąd nie będzie ona posiadać osobnego wielkiego księcia, ale wspólny dla obu państw monarcha będzie wybierany za każdym razem na zjeździe elekcyjnym w Piotrkowie. Oznaczało to likwidację dziedziczności tronu w wielkim księstwie i składało decyzję o przyszłym wspólnym władcy w ręce panów polskich, którzy na elekcji mieli zapewnioną większość. Akt Unii przewidywał ponadto w razie potrzeby wspólne narady oraz ujednolicenie systemu monetarnego. Akt ten, przyjęty przez Aleksandra, został również zaprzysiężony przez 27 przedstawicieli Litwy, którzy zobowiązali się, że Sejm Litewski przyjmie jego postanowienie. Ta ostatnia klauzula stała się furtką, która umożliwiła następnie uchylenie mocy obowiązującej aktu Unii Mielnickiej gdyż nie odpowiadał on większości panów litewskich i ruskich, ani samemu Aleksandrowi. Uzyskaną przejściowo przewagę, panowie polscy starali się, jak widzieliśmy, oblec formy prawne. Jak to jednak nieraz się zdarza, kiedy formułuje się w postaci prawa stan rzeczy nieodpowiadający realnemu układowi sił, życie rychło przeszło nad nim do porządku. Na tym przykładzie potwierdziło się raz jeszcze, że prawo musi odpowiadać wymogom społecznej i politycznej rzeczywistości. W przeciwnym razie staje się rychłą martwą literą. Zgodnie z przewidywaniami kardynała Fryderyka, po koronacji król powrócił wkrótce na Litwę, pozostawiając rządy w rękach kardynała prymasa, kanclerza i podskarbiego. Jeśli uczynił to, by skompromitować rządy możnowładcze, nie mógł wybrać lepszej drogi. Okazało się rychło, że można władcza oligarchia nie umiała pokierować zarządem kraju. Panowie rozdrapywali między siebie dochody państwowe łącznie z podatkami i cłami, które uchwalił na cele obrony sejm koronacyjny. Skarb państwa świecił pustkami, a niepłatny żołnierz zaciężny dokonywał na własną rękę rekwizycji z wielkim uciemiężeniem dla ludności. Stan jaki zapanował oddaje najlepiej list podkantlerzego Macieja Drzewickiego, który tak charakteryzował sytuację w królestwie. Tutaj wszystko zostało rozdrapane bezwstydnie i z największą szkodą Rzeczypospolitej. Każdy bowiem pragnie być bogatym, króla i państwo w tył odrzucając, ale dosyć doświadczyliśmy, co znaczą prywatne zasoby, a publiczny niedostatek. Nie był tu bez winy i sam Aleksander. Starając się wzmocnić swoją pozycję przez kaptowanie stronników, dokonywał licznych nadań, rozdawał dobra i sumy skarbowe między litewskich i polskich panów. Spotykało się to z opozycją szlachty, a rozrzutność królewska spowodowała, że po jego śmierci mówiono, iż dogodniej i wedle czasu ze świata ustąpił pierwej, aniżeli Polskę i Litwę wszystko roztrwonił. Sam król bronił się przed zarzutami tym, że były to wydatki związane z elekcją, a wymuszone na nim przez panów. W obliczu powtarzających się niszczących najazdów Tatarów Krymskich, a także agresji wojewody mołdawskiego Stefana, który zajął pokucie z Kołomyją, Polska pozostawała bezradna i niemal bezbronna. Nie zdołano nawet powołać pospolitego ruszenia. W tych opałach rządzący możnowładcy nie potrafili znaleźć innego wyjścia, jak tylko wzywać króla, aby niezwłocznie, jakby na skrzydłach wracał do królestwa. – Czyż może być wyraźniejsze przyznanie się do zupełnego niedołęstwa kliki rządzącej? – zapytywał retorycznie Fryderyk Papy. Aleksander zajęty rokowaniem z Iwanem III sam przybyć nie mógł, ale wydał ordynację obrony Rusi. Przewidywała ona, że w wypadku najazdu tatarskiego obok pospolitego ruszenia szlachty mają być powoływani do obrony chłopi po jednym z pięciu gospodarstw. Choć Sejmik Ruski liczbę chłopskich obrońców kraju dwukrotnie pomniejszył, ograniczając do jednego z dziesięciu dymów, osiągnięto pozytywny rezultat w postaci aktywizacji obrony kraju. W tym samym kierunku zmierzała wydana przez króla instrukcja, by na Sejm Walny zwołany do Piotrkowa w marcu 1503 roku obok szlachty wezwać przedstawicieli większych miast, Krakowa, Lwowa, Lublina i innych, żeby nie wymawiały się od udziału w obronie kraju. W tymże 1503 roku Aleksander doprowadził do zawarcia sześcioletniego rozejmu z Moskwą, opartego na uznaniu stanu powstałego w wyniku wojny oraz pięcioletniego z sułtanem tureckim, który zobowiązał się, że w tym czasie ani on sam, ani jego poddani, więc Tatarzy Krymscy, nie będą czynili żadnych szkód w Koronie i Litwie. Pokojowa polityka Aleksandra zmierzała do zabezpieczenia wschodnich rubieży tego państwa, rezygnując z Dnieprza i terenów na wschód od Smoleńska, które znalazły się pod panowaniem Moskwy. Wiosną 1503 roku zmarł kardynał prymas Fryderyk, długą niemocą francuską zemdlony. Świeżo przyniesiona do Polski choroba była wówczas bardzo zjadliwa, stając się bezpośrednią przyczyną licznych zgonów. W tymże 1503 roku zmarł książę mazowiecki Konrad III Rudy, Pozostawiając wdowę księżne Annę z domu Radziwiłówne i dwóch nieletnich synów Stanisława i Janusza. Korzystający na Litwie z poparcia Radziwiłów Aleksander pozostawił lenno-mazowieckie wdowie i jej synom. Więcej zaważyła tu jednak postawa samych mazowszan, a nie bez znaczenia mogła być i suma 30 tysięcy dukatów, którą zapisała Aleksandrowi księżna Anna. W początku XVI wieku mazowsze broniło jeszcze swojej odrębności, a mieszczanie warszawscy zamknęli bramy miasta przed wysłannikami Aleksandra, wyzywając Polaków od Wisielców. W takim razie odpowiedzieli posłowie, sami siebie znieważyliście, bo ani Niemcami, ani Morawianami, ale Polakami jesteście. Umiarkowanie dało tu najlepsze skutki. W ćwierć wieku potem doszło do pokojowej inkorporacji Mazowsza do Korony, a od Unii Lubelskiej Warszawa stała się miejscem obrad wspólnego polsko-litewskiego sejmu. Wreszcie od schyłku tego XVI stulecia została ona miastem rezydencjonalnym króla, czyli faktyczną stolicą zuniowanej Rzeczypospolitej. Urzędową pozostał Kraków, gdzie nadal dokonywano koronacji kolejnych władców. Szczególne znaczenie za panowania Aleksandra miały sejmy Piotrkowski w 1504 i Radomski w 1505 roku. Określiły one model ustrojowy Polski na następne stulecia. Doszło do tego w rezultacie porozumienia między posłami szlacheckimi a monarchią skierowanego przeciwko możnowładczej oligarchii. W Piotrkowie uchwalono, że odtąd król nie miał nadawać, zastawiać i sprzedawać dóbr koronnych bez zezwolenia senatu udzielonego na sejmie walnym, więc pod kontrolą posłów ziemskich. W razie zastawu ich zastrzeżono, że dochód zastawionych dóbr będzie policzony na spłacenie zaciągniętego długu. Starano się w ten sposób zapewnić powrót zastawionych dóbr do domeny królewskiej. Postanowienie to zwracało się przeciw możnowładcom, którzy otrzymywali nadania i zastawy dóbr koronnych, ciągnąc z nich ogromne dochody, gdy skarb państwa świecił pustkami. Sejm 1504 roku unormował też organizację i kompetencje najwyższych urzędów państwowych, tak zwanych ministeriów. Zgodnie z konstytucją tego sejmu, marszałek koronny był gospodarzem i mistrzem ceremonii na królewskim dworze. Do jego uprawnień należało też sądownictwo nad naruszającymi spokój w miejscu pobytu króla, a również ustanawianie cen produktów, co miało zapobiec drożyźnie związanej z pobytem dworu. Jego pomocnikiem i zastępcą miał być marszałek nadworny. Podobnie ułożono stosunki między podskarbiem koronnym a nadwornym. Ten ostatni dysponował samodzielnie tylko kwotami na potrzeby dworu. Inaczej rzecz się miała z kanclerzem i podkanclerzem, Co do nich przyjmowano, że pełnią wspólnie swoje funkcje, które obejmowały zarówno sprawy polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej. Zastrzeżono jedynie, że odtąd jeden z nich miał być świeckim, drugi duchownym. Każdy akt wychodzący z kancelarii monarszej winien być zaopatrzony w pieczęć kanclerza lub podkanclerzego. Ustalona wówczas organizacja najwyższych urzędów utrzymała się aż do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej w XVIII stuleciu. W początku 1505 roku na Sejmie Litewskim w Brześciu nad Bugiem, wbrew stanowisku grupy możnowładców związanych z panami polskimi, odmówiono zatwierdzenia aktu Unii Mielnickiej. Zwyciężyła partia, na czele której stał przywódca kniaziów i panów ruskich, książę Michał Gliński i Radziwiłłowie, a która współdziałała ściśle z Aleksandrem. Przywódca partii przeciwnej, wojewoda Trocki-Zabrzeziński, stracił nawet przejściowo urząd, a biskup wileński Wojciech Tabor przestał być wzywany na radę gospodarską, gdzie z urzędu zajmował pierwsze miejsce. Odrzucenie paktu Unii oznaczało nawrót do zasady dziedziczności w Wielkim Księstwie. Pozwoliło to Aleksandrowi desygnować w swoim testamencie na stolec wielkoksiążęcy brata Zygmunta, przyjętego zgodnie przez panów Radę, jako pochodzącego z przyrodzonych hospodarów. Rychło potem w Polsce na Sejmie Radomskim dokonano dalszego usprawnienia ustroju Królestwa. Wzięli w nim udział, jak czytamy w konstytucji tego Sejmu, oprócz panów rad duchownych i świeckich, także posłowie ziem i miast rozkazem królewskim wezwani, którzy całe ciało Rzeczypospolitej imieniem obecnych i nieobecnych reprezentowali. Zjazd był liczny, jak wynika z tego, że obecny w Radomiu hantatarski tatarski Szach Ahmed wyrażał zdziwienie, że król ma tak wielu ludzi do rady, a tak mało do wojny. Sejm Radomski trwał dwa i pół miesiąca. Wśród jego postanowień na czoło wybija się konstytucja Nihilnowi, sankcjonująca kompetencje ustawodawcze Izby Poselskiej i Senatu, które wespół z królem tworzyły odtąd, jako tzw. trzy stany sejmujące, Sejm Szlacheckiej Rzeczypospolitej. Ponieważ prawa ogólnej ustawy, czytamy w niej, dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, Przedto na tym walnym Sejmie Radomskim wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy jako też postanowiliśmy iż odtąd na potomne czasy nic nowego, niech ilnowi, stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich co by było z ujmą i ku uciążeniu Rzeczypospolitej oraz ze szkodą i krzywdą czyjąkolwiek tudzież zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej. W miejsce monopolu władzy magnackich oligarchów wchodził model gwarantujący uczestnictwo we władzy królowi, możnowładczemu senatowi i reprezentacji szlacheckiego ogółu w postaci posłów ziemskich skupionych w zyskującej z czasem coraz większe znaczenie Izbie Poselskiej. Zatwierdzając konstytucję, Aleksander zastrzegł, że gdybyśmy cokolwiek przeciw wolnościom, przywilejom, swobodom i prawom królestwa uczynili, uznajemy to ipso facto za nieważne i żadne. Klauzula ta, chroniąc prawa stanów, odbiegała jednak daleko od postanowień przywileju Mielnickiego. Nie było w niej już mowy o wypowiadaniu posłuszeństwa królowi, ani o możliwości traktowania go jako nieprzyjaciela czy tyrana. Związek ze szlachtą pozwolił Aleksandrowi w ciągu kilku lat odbudować w znacznym stopniu pozycję władzy monarszej. Gorzej wiodło mu się w sprawach z Lennami, Mołdawią i Prusami zakonnymi, które przysparzały królowi wiele kłopotów, podobnie jak najazdy Tatarów Krymskich, rządzonych przez Mengli Gireja, który mścił się za popieranie jego przeciwnika Hana Zawołżańskiego, szach Ahmeta przez Aleksandra. Pokonany przez Męgli Gireja musiał szach Ahmed szukać azylu na Litwie, co stało się dodatkowym pretekstem dla mnożących się napadów. Drugą, równie ważną jak konstytucja Nichilnowi dla ustroju z prawą było zatwierdzenie przez Aleksandra na tymże radomskim sejmie zbioru praw ułożonych przez kanclerza Jana Łaskiego, stąd też zwanego popularnie Statutem Łaskiego. Było to zebranie statutów i przywilejów szlachty, praw miejskich, częściowo przywilejów i statutów kościelnych obowiązujących w królestwie. Nie była to jeszcze kodyfikacja prawa, a jedynie jego zebranie w jednej księdze. Znaczenie zasadnicze miał przede wszystkim fakt, że statut łaskiego został ogłoszony drukiem, a to, jak pisał król w zatwierdzającym go przywileju, aby znajomość prawa z wyjątkowej powszechną stać się mogła. Powoływano się odtąd nań jako na fundament praw Królestwa. Wśród praw obowiązujących zawartych w statucie nie znalazł się ani przywilej Mielnicki, ani akt Unii z 1501 roku. Stanowiło to przypieczętowanie klęski koncepcji rządów możnowładczych. W roku 1506 na Sejmie w Lublinie wybierający się na Litwę król powierzył zarząd królestwem z tytułu wicesgerenta, najwyższemu dostojnikowi świeckiemu, kasztelanowi krakowskiemu, Spytkowi z Jarosławia, obstawiając go oddanymi sobie osobami. Można przypuszczać, że wówczas już, po pierwszym ataku paraliżu, organizował on państwo na okres przyszłego bez bezkrólewia. Po kilku miesiącach, 19 sierpnia 1506 roku w Wilnie, zmarł Aleksander bezpotomnie w wieku 45 lat. Do grobu sprowadziła go ta sama choroba, która przed kilku laty spowodowała zgon jego brata kardynała prymasa. Jeszcze na kilka dni przed śmiercią doszła doń radosna wiadomość o walnym zwycięstwie odniesionym pod Kleckiem przez wojska litewskie pod wodzą Kniazia Michała Glińskiego nad pustoszącym kraj najazdem Tatarów Kremskich, którzy doszli aż pod Lidę. W pozostawionym testamencie Aleksander zapisał młodszemu bratu Zygmuntowi nie tylko wszystkie swoje posiadłości i skarby, ale wręcz uczynił go jedynym dziedzicem i sukcesorem swoim i swojej ojcowizny w Królestwie i Wielkim Księstwie Litewskim. Była to desygnacja następcy na dziedziczny tron litewski oraz zalecenie elekcji na tron polski, co było nie bez znaczenia przy wyborze, stanowiąc istotny argument dla zwolenników Zygmunta. Pochowano Aleksandra mimo wyraźnego nakazu testamentowego nie jak innych królów na Wawelu, ale w podziemiach katedry wileńskiej. Czasem grób królewski popadł w zapomnienie i dopiero odkryto go na nowo po I wojnie światowej przy restauracji Bazyliki Wileńskiej. W tym pochówku znalazła, można sądzić wyraz obok innych motywów, również niechęć magnatów królestwa oligarchów wobec władcy, który w sojuszu ze szlachtą ograniczał ich przewagę w państwie. Zmuszeni ustępować wobec żywego brali odwet na nieboszczyku. Henryk Rutkowski, Zygmunt I Stary Wcześniej postarzał się w swym usposobieniu, a panował długo, od roku 1506 do 1548 i dożył lat 81, ale nie tylko dlatego otrzymał przydomek Stary. Określenie to narodziło się wówczas, kiedy jego syn Zygmunt August został w dzieciństwie ukoronowany. Chociaż młody król był jedynie następcą tronu, Odtąd należało odróżniać w Polsce dwóch koronowanych Zygmuntów, starego i młodego. Później zwykłe określenie utrwaliło się przy imieniu ojca jako przydomek, używany zamiennie z liczbą porządkową, gdy syna ostatecznie wyróżniało drugie imię. Po śmierci Aleksandra Zygmunt I został najpierw ogłoszony wielkim księciem litewskim, a następnie wybrany królem polskim. Między grudniową elekcją a styczniową koronacją sam dzień Nowego Roku 1507 ukończył 40 lat. Miał już doświadczenie w sprawowaniu władzy zdobyte dzięki swemu bratu Władysławowi, królowi czeskiemu i węgierskiemu, który osadził go na księstwach głogowskim i opawskim, a następnie mianował namiestnikiem całego Śląska. Wkrótce po elekcji Zygmunt rozesłał swoich poborców, aby w związku ze zbliżającą się koronacją Zebrali podatek okolicznościowy od miast królewskich i kościelnych oraz od Żydów. Dobry gospodarz nie gardził żadnym groszem, zwłaszcza, że obejmował skarb pusty i zadłużony. Jak wiadomo, ówczesną sytuację polityczną w Polsce charakteryzowały m.in. szerokie uprawnienia Sejmowej Izby Poselskiej, wprowadzone lub potwierdzone w 1505 roku przez Konstytucję Nichilnowi. Izba poselska ze swej natury była nieporównanie dalsza królowi niż senat złożony przede wszystkim z magnatów i stanowiący elitę władzy. Senatorowie, włącznie z biskupami, byli mianowani przez monarchę, co prawda dożywotnio, czyli możliwość manewru była ograniczona. Zupełnie inaczej przedstawiała się Izba Poselska nawet w pierwszej połowie rządów Zygmunta Starego, kiedy obok delegatów niższej szlachty znajdowali się w niej jeszcze przedstawiciele senatorów. Na skład tej izby król nie miał wpływu. Posłowie wybrani na sejmikach reprezentowali przed tronem anonimowe masy szlacheckie. Poprzedni władcy, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht i Aleksander, wbrew naturalnej bliższości możnych, szukali oparcia w średniej szlachcie, gdyż to właśnie prowadziło ich do zamierzonych celów politycznych. Zygmunt jednak postępował inaczej. Oparł swoje rządy na senacie i wybierał takie kierunki polityki, które zgadzały się z interesami magnatów lub tylko częściowo się z nimi rozmijały. Odpowiedzią na to była opozycja szlachty pragnącej uczestniczyć w rządach i zmniejszyć przewagę gospodarczą magnaterii przez odebranie jej przywłaszczonych królewszczyzn, czyli przez tzw. egzekucję dóbr. Wolno sądzić, że Zygmunt I miał wysoko rozwinięte poczucie królewskiej suwerenności, wynikającej z boskiego charakteru władzy pomazańca to przekonanie łączył z drugim, że jako potomek Jagieły jest panem przyrodzonym królestwa, czyli dziedzicem korony, a nie tylko wybrańcem swoich poddanych. Suwerenność monarchów polskich na zewnątrz, to jest zwłaszcza niezależność od cesarza rzymskiego panującego w Rzeszy Niemieckiej i od papieża, była faktem oczywistym. Inaczej natomiast widziano sprawę suwerenności wewnątrz państwa. Tutaj z autorytetem królewskim współzawodniczyła suwerenność prawa, któremu podporządkowywano także króla. Zygmunt był praworządny, uznawał autorytet norm prawnych tak samo jak i norm moralnych, a nawet odznaczał się wyjątkowym legalizmem i skrupulatnością. Mimo takich zasad nie chciał pogodzić się z tymi przywilejami szlacheckimi i ustawami, które oceniał jako sprzeczne z królewską suwerennością jeżeli musiał się stosować do nich, uważał to za skrępowanie złymi prawami. Dlatego też w pewnych wypadkach kiedy nie groziły zbyt daleko idące konsekwencje, Zygmunt Stary łamał prawo. Przykładem może być nieprzestrzeganie ustawy zakazującej łączenia wysokich urzędów w jednym ręku. Monarcha nie uznawał tego zakazu, ponieważ aby zapewnić sobie wierną służbę najbliższych doradców i współpracowników oraz by ich sowicie wynagrodzić, dawał im przez łączenie urzędów bogate uposażenia. Dotyczyło to zwłaszcza kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, i podkanclerzego biskupa Piotra Tomickiego. Na senatorski styl rządów miało istotny wpływ, jak się wydaje, przywiązywanie przez króla wielkiej wagi do hierarchii stanów i grup, którą zgodnie z tradycyjnym poglądem uznawał za wyraz ładu społecznego. Wiadomo, że Zygmunt I sam przyczyniał się do awansu stanowego pojedynczych osób i rodzin. Wystarczy przypomnieć nobilitację Bonerów. Nie skąpił przywilejów dla poszczególnych miast, oraz chronił poddanych wsi królewskich przed wzrostem obciążeń, a nawet w późnym okresie panowania przychylił się do projektu, żeby ujednolicić dla wszystkich karę za zabójstwo. To wszystko jednak nie zmienia faktu, że swoją polityką umacniał hierarchię społeczną. Dobitnym przykładem jest sądownictwo nad chłopami. W 1518 roku monarcha odmówił rozpatrywania skarg chłopów przeciwko panom. Nawet jeżeli sprawy chłopskie rozpatrywano w sądach państwowych jeszcze długo po tej decyzji i nie wywarła ona dużego wpływu na zaostrzenie poddaństwa, to sama świadczy wymownie o stanowisku króla. Takiej postawy można się dopatrywać również w stosunku Zygmunta do Sejmu. Posłowie szlachetcy byli dla niego izbą rzeczywiście niższą, z którą nie godziło się zawierać porozumienia sprzecznego ze stanowiskiem Senatu, albo co gorsza wymierzonego przeciwko ludziom obdarzonym najwyższymi godnościami. Był natomiast monarcha człowiekiem dla szlachty przystępnym i nie odmawiał, przeciwnie niż chłopom z dóbr prywatnych, słuchania skarg. Stanisław Orzechowski, w tekście ogłoszonym jako mowa żałobna do szlachty polskiej na pogrzebie Zygmunta Jagiellończyka, króla polskiego, oryginał po łacinie, tak pisał. Wielka jest panowie, a bracia Sława tej łaskawości króla Zygmunta, nie wiem bodaj, czy nie największa na świecie. Chciałby w wolnej Rzeczypospolitej obywatele mogli swobodnie głos podnosić, swobodnie wypowiadać swoje zdania, swobodnie wreszcie wysuwać żądania, upominać się, stawiać zarzuty. Postanowił w tej Rzeczypospolitej postępować z wami nie jak z niewolnikami, lecz jak z dziećmi, nie jak z poddanymi, lecz jak z towarzyszami i przyjaciółmi, z największą życzliwością, aby zarówno on słuchał swoich, jak swoi jego. Zygmunt I był sprawiedliwy i wyrozumiały. Chciał panować patriarchalnie, budzić w społeczeństwie uczucia szacunku i miłości, a nie strachu albo lekceważenia. Na ogół mu się to udawało. W cytowanej mowie, która jest utrzymana w tonie przesadnej pochwały, lecz poza tym odpowiada obrazowi króla znanemu z innych źródeł, Orzechowski podkreśla, że Zygmunt Zjednywał sobie wszystkich prawdziwie królewskim majestatem. Bywał jednak nie tylko dostojny i poważny, lecz także żartobliwy. Szeroko powtarzano jego dowcipne odpowiedzi. Na przykład mówiono, że gdy pewien dworzanin prosił go o pieniądze słowami „Najjaśniejszy królu, między wszystkimi dworzany to się rozsławiło, żeś mi dał dziesięć tysięcy złotych, monarcha odpowiedział „Powiadaj, że ty żeś wziął, a ja będę powiadać, żem dał”. Zygmunta Starego cechowała rozwaga i przezorność. Umiał dostrzegać przeciwległe wartości i trzeźwo oceniać rację, często rezygnował z doraźnych korzyści na rzecz dalszych perspektyw. Miał wszakże cechę stanowiącą dla monarchy obciążenie nader ujemne. Był niezdecydowany, przeważnie namyślał się długo przed podjęciem decyzji, a czasem nawet nie mógł samodzielnie na nią się zdobyć. Wskutek braku zdecydowania i nie zawsze wystarczającej stanowczości Ulegał wpływom osób, które cenił i darzył zaufaniem, jak również bywał podatny na usilne nalegania innych. Te cechy potęgujące się z biegiem lat w pewnych sytuacjach stawały się równoznaczne ze słabością. Kiedy w 1524 roku ziemie południowo-wschodnie państwa zostały spustoszone przez najazdy turecki i tatarski, król zaś, idąc za głosem części senatorów i posłów, nie zebrał pospolitego ruszenia ani też nie zdołał w porę uzyskać od szlachty pieniędzy na wojsko. Biskup poeta Andrzej Krzycki, chociaż należał do ludzi najbliżej związanych z dworem, wołał o silniejszego monarcha. W momencie wstąpienia na tron Zygmunt Stary był jeszcze nie żonaty, ale żył w niezalegalizowanym związku z Katarzyną Telniczanką, szlachcianką albo mieszczką z Moraw, która mu urodziła syna i dwie córki. Później wydał ją za mąż za magnata Andrzeja Kościeleckiego, a synowi zapewnił godności kościelne. Jan z książąt litewskich był biskupem wileńskim, następnie poznańskim. Pierwszą żoną króla została w 1512 roku Barbara Zapolia z możnowładczej rodziny węgierskiej. Zaś po jej śmierci monarcha ożenił się w 1518 roku z Boną, młodszą od niego o 27 lat, księżniczką włoską z rodu Sforców. Jak wiadomo, imię królowej Bony silnie się utrwaliło w naszej tradycji, ale jest to na ogół zła sława z pomówieniami o trucicielstwo włącznie. Chociaż w nauce historycznej występują dość rozbieżne poglądy na rolę, jaką Bona odegrała w dziejach Polski, obecnie przeważa ocena raczej negatywna. Królowa była ambitna i zachłanna. Dbała przede wszystkim o interesy osobiste i o dobro dynastii. Z tego też punktu patrzyła na sprawy państwa. Wywierając na męża silny wpływ, chciała narzucić Polsce obce metody rządzenia, które nie odpowiadały tutejszym warunkom. Skrzętnie gromadziła majątek, wykupując z zastawu i biorąc we własną administrację liczne dobra królewskie, a przez wpływ na rozdawnictwo urzędów tworzyła w Senacie własne stronnictwo. Z jej inicjatywy odbyła się pośpieszna elekcja i koronacja nieletniego syna, co było sprzeczne z ustaloną tradycją i zupełnie zbędne a rozjątrzyło opinię szlachecką. Rola polityczna królowej Bony coraz bardziej rosła, w miarę jak starzejący się król tracił energię. W ostatnich latach jego panowania nie istniała w państwie jedna władza centralna i jedna polityka. Król według dzisiejszej terminologii prawie odszedł na emeryturę, chociaż nie przekazał rządów następcy. W 1544 roku Zygmunt August został tylko namiestnikiem na Litwie. Osiągnięcia Zygmunta Starego w polityce wewnętrznej dotyczyły głównie spraw skarbowych i wojskowych. Monarcha znacznie zwiększył dochody z dóbr królewskich, wykupując wiele zastawionych majątków i zawierając nowe umowy dzierżawcze na korzystnych dla skarbu warunkach. Poczet królów i książąt polskich. Taśma 17. Koniec pierwszej ścieżki.